Nie mów nikomu to tajemnica. Przepis na podcast. Czyli jak nagrywać, Jak nagrywać dobre odcinki, odcinki, które będą podziwiane, które będą typami tygodnia, typami miesiąca, które będą naprawdę odbijały się echem wśród świata podcastingu jest to przepis na to jak zostać typem roku jest to przepis na to jak podołać coraz wyższym oczekiwaniom słuchaczy ponieważ te wymagania rosną poprzeczka już jest wysoko teraz nie wystarczy tylko wziąć jakieś nagrywajki i coś tam gadać trzeba się starać na przykład, co powinno być w takim podcaście? No to posłuchajcie. Po pierwsze, czołówka. Czołówka, która musi być mocna, chwytliwa, wpadająca w ucho, zapowiadająca coś niezwykłego. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. <głos> Po drugie, po drugie, trzeba by komuś pojechać, coś skrytykować, pokazać, że nie podoba nam się coś. Ktoś narobić trochę szumu nie może być za słodko. Trzecie, wyrażajcie swoje emocje. Pokażcie, że jesteście ludźmi, że macie prawo do tego, aby odczuwać. Po czwarte, wypadałoby kogoś zareklamować. Nie po to ludzie nagrywają promo, aby się kurzyło, a jak zareklamujesz kogoś, to ten ktoś później zareklamuje ciebie i wyjdzie ci to na dobre. czy na litość. Mówić o tym, jak ci źle, jaki jesteś sam, albo jaki jesteś nieszczęśliwy ogólnie w swoim życiu. Choćby, nie wiem, zgubiłeś swój ulubiony długopis, podziel się z nami, wyraź swój ból. umieść coś słodkiego. Cute. Coś takiego, co, po, co sprawi, że słuchacz w myśli jakie to rozkoszne. Ja chcę jeszcze... Tylko nie przesadź z tą słodkością. Pika, pi. Bi, pika, ciu. Pika, pika. Pika, pika, pika. Pika, pika. Pika, ciu. Pika, ciu. Zaproś jakiegoś gościa. Nagrywanie w pojedynkę jest dobre, jednak jeśli zaprosisz gościa, to, to zrobisz coś lepszego, coś, skoczysz na wyższy poziom, więc taki gość nie jest czymś złym, tylko pamiętaj, że to ty grasz pierwszej skrzypce i nie pozwól, aby gość okazał się fajniejszy od ciebie koniecznie nagraj coś w kuchni albo chociażby udawaj, że w kuchni poruszaj garkami, pograj na nich opowiadaj o tym jakim to jesteś super kucharzem to też jest dobre tak, kuchnia Koniecznie, Ale to koniecznie musi być odcinek w łazience. Najlepiej w wannie. Ale sama łazienka nie wystarczy. Musisz się postarać, musisz to na, um, uzmysłowić, jakby wyrazić obrazowo, pluska, pluskować, że tak powiem, pluskać, puszczać bąbelki. Najlepiej jeszcze, jak nie jesteś sam w tej wannie lub sama, bo, bo to już tak się ludziom przejadło, więc może jakaś mała orgia. Jeśli to nie starcza, to... to może coś bardziej psycho, na przykład nagra, jak ktoś cię napada a co, co robi dobry podcaster kiedy dzieje mu się coś złego, wyciąga nagrywajkę co robi podcaster, kiedy dzieje się coś złego w jego otoczeniu, wyciąga nagrywajkę, co się dzieje, kiedy dziecku podcastera wbija się widelec w oko, wyciąga nagrywajkę i zdaje z tego relację Może no to wtedy już pozostaje tylko sypialnia. Ale samo nagrywanie z łóżka już było i już się ludziom przejadło. Więc, więc może nagraj jak baraszkujesz ze swoją połową albo z czyjąś połową będzie jeszcze pikantniej. Pokaż jakim jesteś dzikim zwierzem. Pamiętaj. Piosenka lub rap, nagrany przez Ciebie, będzie hitem. Wszyscy będą o tym mówić. Nieważne, że nie umiesz śpiewać. Od czego są różne programy do przeróbki. Musi być coś takiego, bo teraz to już wymóg. Jeśli nie masz piosenki, jeśli nie masz rapu, jeśli nie masz bitów, to jesteś nikim. Więc łap za nagrywajkę i pokaż. Pokaż. Pokaż to. Koniecznie, ale to koniecznie musisz używać ciekawych dźwięków, mogą to być przerywniki, mogą to być jakieś wstawki, whatever, ale muszą, muszą być ciekawe dźwięki. A skąd je weźmiesz? Właśnie o to chodzi, żeby mieć takie, jakich nikt nie ma. podkład muzyczny jeśli odcinek nie ma podkładu muzycznego znaczy to, że nie jest odcinkiem bo podkład muzyczny musi być podkład muzyczny pamiętaj o tym pamiętaj, pamiętaj pamiętaj a najlepiej jak to będzie taki podkład muzyczny że rozpali do czerwoności twoich słuchaczy. Musisz nawijać, mówić, dużo mówić i dobrze mówić, bo dobra nawijka to już połowa sukcesu, więc nawijaj, nawijaj im ten makaron na uszy. Powinieneś rozśmieszać. Lub powinnaś. Kiedy słuchacz się śmieje, to zaczyna cię dobrze kojarzyć. Więc spalnij coś głupiego. Jakiś, zarzuć jakimś kawałem, byle nie suchary. Bo pamiętaj, musisz pokazać też, że twoje kawały są inteligentne. Tak czy inaczej, rozśmiesz nas. musisz także mówić to, co inni docenią mów to, czego od ciebie oczekują wyrażaj takie opinie, jakie są ogólnie przyjęte nie zawsze, ale wypadałoby raz na jakiś czas bo wtedy wtedy cię docenią Wypadałoby być wrednym. Czasami powarczeć. widzieć jakąś taką szpilę. Ale nie myl tego z pojechaniem komuś. Bo to jest takie bycie wrednym w takim diabelskim stylu. Musisz także łamać zasady moralne. Bekać, pierdzieć, yy, źle się wyrażać o religii. To też jest świetliwe, To też jest dobre. Lub... Przyklinaj, rzucaj mięchem. Tak, pokaż, na co cię stać. Mów o uczuciach, o swoich uczuciach. Nie tylko wyrażaj emocje, ale także mów o uczuciach. Powiedz na antenie, jak bardzo kochasz swojego pluszowego misia. Musisz dorzucić coś seksji bo nie może być tak uroczo i tak grzecznie coś takiego coś takiego, że że mm, tak, musi być coś sexy, tylko nie przesadź, bo cię oskarżą o porno ale od czasu do czasu tak jak większość z rzeczy, o których mówiłam trochę pichantery jeszcze nikomu nie zaszkodziło so sexy, na koniec wspomnij o podróżach tak, opowiedz o miejscach, gdzie byłeś, opowiedz o tym, jak wybrałeś się na przykład do Zadupia i jak tam było fajnie i kogo poznałeś i, i zarzuć paroma słówkami w obcym języku. Konnichiwa! Konnichiwa! Konnichiwa! To było na tyle. Korzystajcie, a będzie Wam dane, będzie Wam dana sława. I pamiętajcie, to nie jest zabawa, to nie jest brak profesjonalizmu, to jest. This is